Dla następnych pokoleń Polaków Bolesław Chrobry był jak Karol Wielki dla zachodniej Europy, to znaczy był twórcą idei naszej wielkości, idei Imperium Środka pomiędzy Cesarstwem Wschodu Bizancjum i Zachodu, Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego. Dlaczego imperium? Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski, twórca potęgi Piastowskiego Państwa, koronowany dwa miesiące przed śmiercią w kwietniu 1025 roku, choć niektórzy uważają, że symboliczna koronacja odbyła się już w tysięcznym roku, kiedy nałożono mu diadem cesarski podczas zjazdu gnieźnińskiego. Z kroniki niemieckiego biskupa Titmara. Książę Mieszko przeniósł się z tego miejsca wygnania do wiekuistej ojczyzny pozostawiając swoje państwo do podziału między kilku książąt. Z lisią chytrością złączył je potem w jedną całość syn jego Bolesław, wypędziwszy macochę i braci oraz oślepiwszy swoich odylena i przybywoja. Onże Bolesław, aby tylko samemu panować, podeptał wszelkie prawo i sprawiedliwość. Bolesław Chrobry brutalnie odsunął konkurentów i przejął władzę w wieku 25 lat w maju roku 992 po śmierci ojca księcia Mieszka. Czy to pierwszy w historii Polski zamach majowy, który rozpoczął jego ponad 30-letnie panowanie bez wewnętrznej opozycji? Panowanie pełne niezwykłych czynów Bolesława Chrobrego, co przydało mu przydomek wielki wspomnianego zjazdu gnieźnieńskiego w tysięcznym roku, ważnej dla Polski misji i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, zachowania suwerenności wobec niemieckiego królestwa, triumfu w Kijowie. Dlaczego Bolesław Chrobry sprawił, że państwo, którym pierwsze wzmianki pojawiły się zaledwie kilkadziesiąt lat wcześniej, stało się znaczącym królestwem w Europie? Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Burzliwe było życie małego księcia Bolesława. Przed objęciem władzy jako dziecko był zakładnikiem na dworze cesarza niemieckiego. W wieku 25 lat miał już trzecią żonę, władał podobno Krakowem. Był pierworodnym synem Mieszka i jedynym ze związku z Dobrawą. Uważa się, że Mieszko nie wyznaczył go jednak na dziedzica. Bolesław miał przyrodnie rodzeństwo. Jak właściwie wyglądała ta sukcesja, skoro Bolesław zdecydował się na brutalne działanie i podobno sprzeciwił się woli ojca? Tak to pewnie nieraz bywa w przypadku, kiedy o dziedzictwo spierają się dzieci z kolejnych małżeństw ojca rodu, który odchodzi z tego świata, tak i w tym przypadku było, chciał faworyzować Mieszko swoją ostatnią, najmłodszą żonę Odę, uprowadzoną z klasztoru, ale później zalegalizowaną małżonkę, córkę Margrabiego Miśnieńskiego i to właśnie z tą młodą, ostatnią żoną poślubioną sporo lat po śmierci Dobrawy, naszej Dąbrówki, matki Bolesława Chrobrego, spłodzone dzieci mieszkowe miały być głównymi dziedzicami wedle najbardziej prawdopodobnego testamentu twórcy państwa piastowskiego. Dokument Dagome Judeks, o którym mówiliśmy w czasie naszego poprzedniego spotkania, a więc tajemniczy nieco tekst, który zachował się w Archiwum Watykańskim, a który mówi właśnie o granicach dziedzictwa, które Mieszko oddaje pod opiekę świętemu Piotrowi i jego następcom, jako swoisty depozyt, który ma znaleźć się pod bezpośrednim panowaniem wdowy po Mieszku i jej dzieci. Bolesław wyraźnie jest tutaj, czyli sens pierwszego małżeństwa z Dobrawą, jest wyraźnie odsunięty. I na podstawie tego dokumentu, którym brakuje jakby w zarysie owego państwa, które chce przekazać swoim młodszym dzieciom Mieszko, Małopolski, wnosi się, że Bolesław Chrobry być może miał przeznaczoną przez ojca dzielnicę właśnie tu, w Krakowie, w Małopolsce. Choć inni historycy uważają, że Małopolska może nawet jeszcze wtedy nie wchodziła w skład państwa piastowskiego, ale że znajdowała się jeszcze pod panowaniem czeskim, bliskiego krewnego Bolesława Chrobrego, przecież pochodzącego po matce z dynastii czeskich Przemyślidów. Raczej zdecydowanie więcej wskazuje na to, że Małopolska była już w składzie państwa piastowskiego i że tam taką dzielnicę pocieszenia mógł Bolesław, pierworodny syn, mieszka. 25-letni w chwili śmierci swojego ojca mógł wykorzystać jako pierwszy obszar, na którym sprawdzał swoje zdolności administracyjne, zarządcze w takich warunkach, w jakich zarządzało się i administrowało w końcu X stulecia. I to był chyba dobry przyczółek do owego zamachu stanu, jak można nazwać to, co stało się w momencie śmierci Mieszka, bo chyba gdyby wracał gdzieś z Pragi wtedy dopiero Bolesław Chrobry, to tak łatwo nie udałoby mu się opanować całego dziedzictwa mieszkowego i pokonać zwolenników księżnej wdowy młodszych synów Mieszka. Najwyraźniej Bolesław Chrobry zdobył sobie już poparcie jakiejś grupy możnych, tej elity wojów, od której przecież zależało, kto wygra tę walkę o sukcesję i wygrał ją bardzo szybko, w 992 roku, niemal natychmiast po śmierci Mieszka. Co było no niewątpliwie z pogwałceniem prawa, ale co było z niewątpliwą także korzyścią dla rodzącego się państwa, które nazwiemy polskim, bo przecież w innym wypadku doszłoby do podziału uszczuplenia tego państwa, rozdzielenia między trzech synów. Mieszkowych, być może nawet większą liczbę potencjalnych spadkobierców, do podziału na dzielnice, a w mniej nawet złym wariancie do wojny domowej, która rozstrzygnęłaby przez mniej czy dłużej trwałą walkę, kto zostałby panem na tej ziemi, którą zjednoczył wcześniej Mieszko. Do tego nie doszło, bo błyskawicznie w ciągu kilku tygodni, a najwyżej kilku miesięcy, Bolesław nazwany później Chrobrym, rozstrzygnął kto jest panem na tej ziemi, wygnał Odę i jej synów, którzy trafili pod opiekę panów saskich, sąsiadów z zachodu, którzy oczywiście chętnie gotowi byli wziąć pod opiekę tych potencjalnych kandydatów do władzy na tronie polańskim, po to, by rozgrywać Polskę, a więc sytuacja wciąż nie była taka całkowicie wyczyszczona, można tak powiedzieć, z politycznego punktu widzenia, no ale alternatywa była straszna, bo trzeba byłoby zabić. <grych> macochę i jej synów, żeby całkowicie pozbyć się problemu. Na szczęście Bolesław Chrobry do tak gwałtownego ruchu w tym momencie się nie posunął. Zresztą być może zaszkodziłoby to no, jego debiutowi u władzy. A więc Bolesław Chrobry wygania tylko rywali w walce o spadek po ojcu, a doprowadza do okaleczenia, do śmierci praktycznie rzecz biorąc tylko możnych zwolenników swoich rywali. I tak pojawiają się na kartach kronik Pierwsi znani z imienia Polacy, czy w każdym razie mieszkańcy państwa Mieszka i Bolesława, to są ci, którzy zostają skazani za nieposłuszeństwo wobec nowego władcy na oślepienie, praktycznie rzecz biorąc na śmierć Przybywuj i Odylen. Tak zamyka się ten niebezpieczny rok 992, w którym jeszcze jedna rzecz może warta jest podkreślenia. Z kronikarskich zapisek można wysnuć wniosek, że w owym roku 992 groził od wschodu najazd potężnego księcia, czy jak wtedy się mówiło kagana ruskiego, hana ruskiego mówiąc bardziej statarska, Włodzimierza, który już przyjął chrzest w 988 roku, a więc cztery lata wcześniej wszedł do rodziny władców chrześcijańskich. Ale który mając do dyspozycji ogromne zasoby Rusi, kilkakrotnie większej zarówno pod względem liczby ludności, jak i bogactwa od tego, czym dysponowało państwo Mieszka, chciał rozszerzyć swoje panowanie na sporne tereny tak zwanych grodów czerwieńskich. I był gotów w ewentualnym nawet przymierzu z Królestwem Niemieckim wykorzystać ten moment zmiany na tronie Gnieźnie, by sięgnąć po wschodnie rubierze państwa mieszkowego. Akcja Bolesława Chrobrego, dokładnie nie wiemy jaka. To nie jest opisane w żadnej kronice. W każdym razie sama szybkość na pewno przejęcia tronu zapobiegła uderzeniu Włodzimierza, zwanego także Wielkim, ze wschodu na Polskę i w ten sposób uniknął Bolesław uszczuplenia państwa, uszczuplenia dziedzictwa mieszkowego, przejmując je samowolnie, energicznie pod swoją kontrolę. kroniki anonima zwanego Galem. Święty Męczennik, płonąc ogniem miłości i pragnieniem głoszenia wiary, skoro spostrzegł, że już nieco rozkrzewiła się w Polsce wiara i wzrósł Kościół Święty, bez trwogi udał się do Prus i tam męczeństwem dopełnił swego zawodu. Później zaś ciało jego Bolesław wykupił na wagę złota od owych Prusów i umieścił je z należytą czcią w siedzibie metropolitalnej w Gnieźnie. Panie profesorze, zamach majowy 992 roku, zamach Bolesława rozstrzygnął alternatywę legalizm czy niepodległość, bo Bolesław wybrał niepodległość państwa polskiego, ale co dalej? Czy na to pytanie, co dalej, pomaga odpowiedzieć fakt, że czas jego panowania zbiegł się z dwiema wielkimi, ważnymi postaciami ówczesnej Europy, to znaczy z biskupem Wojciechem i cesarzem Ottonem III? To niewątpliwie bardzo wpłynęło na przynajmniej pierwsze lata panowania Bolesława, to właśnie, że mógł osobiście zetknąć się z tymi dwiema niezwykłymi indywidualnościami. Jedną bardzo dojrzałą osobowością Wielkiego Świętego, bo za takiego Wojciech uchodził już w czasach swojego życia. Był człowiekiem podziwianym przez wykształconych i pobożnych ludzi swojej epoki. Od ziem dzisiejszej Francji aż po ziemię księstwa mieszkowego czy księstwa już Bolesława Chrobrego. Z drugiej strony młodziutkiego, przygotowującego się de facto do objęcia władzy, Ottona III, który po przedwczesnej śmierci swojego ojca, cesarza Ottona II, najpierw pod regencją matki, a następnie babki. Ten okres przygotowawczy do pełnoletniości spędzał na marzeniach o stworzeniu nowego zupełnie imperium. Imperium, które przywróci blask nieznany od czasów starożytnych, blask, w którym Rzym, ten pierwszy Rzym nad Tybrem, zalśni, jednocząc wszystkie kraje chrześcijańskie pod swoją przewagą i zbierając także na nowo w jednej owczarni ludy chrześcijańskie wschodu i zachodu w porozumieniu z Rzymem wschodnim, to znaczy z Konstantynopolem. Pamiętajmy, że odtąd trzeci był synem księżniczki bizantyńskiej, Teofano. Małżonki tona II, a więc ta myśl o połączeniu wschodu i zachodu, Rzymu i Konstantynopola, a przede wszystkim otwarciu idei uniwersalnej Rzymu na wschód, także w węższym rozumieniu, a więc na Europę środkowo-wschodnią, tam gdzie Węgry kształtowały już swoją państwowość, gdzie już istniała od stu lat ukształtowana państwowość czeska i gdzie właśnie pojawiła się wspaniała supernowa polskie państwo czy też państwo Polan w każdym razie państwo Mieszka i Bolesława tu także chciał odtąd zmienić myślenie bezpośrednich poprzedników odtona drugiego i odtona pierwszego i swoich saskich lenników a więc wschodnio niemieckich możnowładców którzy traktowali stosunki ze wschodnimi słowiańskimi sąsiadami jako okazję do naturalnej dla nich dominacji panowania kontroli nad tymi, których uważali za gorszych, głupszych, niezdolnych do samodzielności, półbarbarzyńskich lub całkiem barbarzyńskich. Otton widział tutaj możliwość włączenia na równych prawach z Germanią, z Klawini, a więc świata słowiańskiego, tak jak to ujmuje w formie graficznej, artystycznej. Piękny Ewangeliarz jemu, poświęcony Ottonowi III, to znaczy ilustrujący jego osobą, wizerunkiem teksty ewangeliczne, gdzie hołd Ottonowi składają właśnie te cztery niewiasty, symbolizujące cztery filary nowej, uniwersalnej Europy, a raczej należałoby używać chyba bardziej adekwatnego terminu cesarstwa chrześcijańskiego, bo tak wtedy to rozumiano, to była Galia, Italia, Germania i Sklawinia. W Ewangeliarzu jego ojca od Tona II analogicznie cztery niewiasty składają hołd cesarzowi. Tyle, że nie było tam miejsca dla sklawini, tylko to, co dziś nazywamy Niemcami, zostało jakby rozdzielone na dwie postaci żeńskie: Alemanie i Germanie, czyli jakby zachodnie, wschodnie Niemcy, obok których była Italia i. Galia. Odton wyraźnie otwierał się tutaj na tę perspektywę wschodnioeuropejską, w której pojawiało się miejsce dla słowiańszczyzny, a w niej Wojciech, biskup Praski i Bolesław. Obu poznał młodziutki Odton podczas kilkukrotnych pobytów Bolesława Chrobrego. Na dworze cesarskim, już po objęciu władzy, kiedy stawiał się na wyprawy, które wspólnie cesarz zwoływał lub w kontaktach dyplomatycznych z młodym cesarzem i jego nadzorującymi go regentkami, matką i babką. Musiał ten energiczny, silny mężczyzna, jakim niewątpliwie był Bolesław Chrobry, robić wrażenie na szczupłym, rudowłosym młodzieńcu. Tak źródła przedstawiają Odtona Trzeciego, I połączenie tej widocznej siły, energii Bolesława Chrobrego z uduchowioną postacią wielkiego autorytetu, jakim dla Otona III był niewątpliwie święty biskup Wojciech, Mogło się zrodzić w tej rudej głowie jako pewnego rodzaju idea, którą trzeba realizować. Idea misyjna, po prostu cesarstwo było dla Ottona III misją. Nie panowaniem tylko, choć tym oczywiście również, ale misją, misją chrześcijańską. Misją, która otwiera się na kolejne narody wspólnoty chrześcijańskiej Europy, chrześcijańskiego cesarstwa. Polska, państwo Bolesława i biskup Wojciech miały odegrać w tej misji szczególną rolę. I tu ostatnia uwaga jeszcze do tej kwestii spotkania tych trzech indywidualności, że oczywiście zadecydował także Przypadek czy opatrzność, jak to woli, Wojciech był Czechem. Nie był związany w żaden sposób z państwem Polan. Wojciech nie mógł swojej misji świętości, nawracania innych zrealizować skutecznie we własnym kraju. Jeszcze jedno potwierdzenie starotestamentowej tezy, iż nie ma proroków we własnym kraju. Biskup Wojciech z rodu Sławnikowiców rywalizującego z panującą dynastią Przemyślidów w Czechach o pierwszeństwo, choć nominowany na stanowisko biskupa w Pradze, no nie mógł wytrzymać ze swoimi bardzo pogańskimi owieczkami. Prażanami I dwukrotnie opuścił swoją stolicę w konflikcie z wiernymi, którzy wcale wierni być nie chcieli. Chcieli handlować niewolnikami, bo z tego Praga słynęła, a przecież to niezgodne, z etosem chrześcijańskim. Wojciech, szukając misji dla siebie, znalazł ją za pośrednictwem Ottona III u sąsiedniego na północy księcia w stosunku do Czech to jest u Bolesława Chrobrego tak właśnie doszło do nie tylko spotkania, ale połączenia w historii tych dwóch niezwykłych indywidualności, teraz już mówię tylko o Wojciechu i o Bolesławie Chrobrym, 997 rok po Chrystusie, kiedy Wojciech rusza na zaproszenie Bolesława Chrobrego z misją do pogan którzy zamieszkują na północny wschód od państwa polańskiego Prusów. I tu Bolesław Chrobry wykazał się znakomitą także, no, strategiczną by tak rzec, intuicją, proponując taki, a nie inny teren misyjny. Bowiem były jeszcze dwie inne możliwości przed Świętym Wojciechem. Jedna w ogóle nie przez Polskę, ale przez Węgry, prowadząca w stronę sąsiadujących na południowym wschodzie z Węgrami stepowych połowców. Druga, już bardziej bezpośrednio z obszarem zainteresowania Bolesława Chrobrego związana, to była misja wśród Słowian Połapskich, a więc na północny zachód od Polski. Ale tam misja wykonywana powiększałaby chwałę Królestwa Niemieckiego przede wszystkim, gdzie można władcy Sascy wraz z misją chrześcijańską po prostu poszerzali swoje terytoria. Przesuwając tę te misję z dala od Królestwa Niemieckiego, na tereny Prus, które nazywamy w późniejszej historii wschodnimi, Bolesław Chrobry niejako utrzymał w pewnym sensie polityczną kontrolę nad chrześcijańską, duchową misją, którą miał wykonać święty Wojciech. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki polskiego radia. Mówimy o czasach Bolesława Chrobrego. Po sztormach, burzach, malownicach na dwóch liśniaczych zamieszkałem w skałach.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 Ja żywa. Z kroniki Anonima, zwanego Galem, cesarz niemiecki odtąd trzeci przybył do grobu świętego Wojciecha. Oto przybył do grobu św. Wojciecha dla modlitwy i pojednania z Bogiem, a zarazem w celu poznania sławnego Bolesława. Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, jak wypadało przyjąć króla, imperatora rzymskiego i tak wielkiego gościa, albowiem prawdziwe cuda przygotował na przyjęcie cesarza. Najpierw szyki, przeróżne rycerstwa, a następnie książąt rozstawił na obszernej równinie, a poszczególne z osobna stojące szyki wyróżniała odmienna barwa strojów, gdyż za czasów Bolesława wszyscy rycerze i wszystkie damy dworskie zamiast sukien lnianych lub wełnianych nosiły płaszcze z delikatnych tkanin, a nawet skór kosztownych. Cesarz rzymski zawołał w podziwie. Na koronę mego cesarstwa to, co widzę, większe jest niż wieści niosły. I za radą swoich magnatów dodał wobec wszystkich. Nie uchodzi to, by takiego i tak wielkiego męża księciem nazywać lub komysem, jakby jednego spośród dostojników, lecz wypada chlubnie wynieść go na tron królewski i wywyższyć koroną. Dobre relacje z Ottonem III, wspieraniem misji biskupa Wojciecha, przerwała jednak męczeńska śmierć tego ostatniego w Prusach właśnie w 997 roku. Ta męczeńska śmierć i rychła kanonizacja biskupa Wojciecha została wykorzystana do celów politycznych przez Bolesława. Czy słowo wykorzystana jest dobre na miejscu? W konsekwencji doszło do zjazdu gnieźnieńskiego w tysięcznym roku. Wielki sukces Bolesława Chrobrego. Słowo wykorzystana wydaje mi się tutaj całkowicie trafne i niekrzywdzące w stosunku do intencji Bolesława Chrobrego, bo niezależnie od tego, że wejrzeć w jego duszę nie możemy, wiemy, że był politykiem bezwzględnym, potrafiącym łapać okazję, kiedy tylko ona się nadarzała do tego, by zwiększyć swój status, swoją, a zarazem swojego państwa potęgę i w takich kategoriach niewątpliwie patrzył też na to, co Stało się z chwilą, kiedy uznany, podziwiany przez cesarza, młodziutkiego cesarza święty Wojciech, ginie w misji, a więc wtedy Bolesław natychmiast decyduje się wykupić za najwyższą cenę, na wagę złota dosłownie, ciało męczennika. Bolesław Chrobry rozumiał, że to jest szansa, by wokół kultu nowego, uznawanego w całej Europie Świętego, Budować organizację kościelną za błogosławieństwem tego, który decydował wtedy o sprawach kościoła, bo papieże byli marionetkami w tym momencie kierowanymi wolą cesarzy. Odton trzeci w porozumieniu z wybitnym i uznawanym przez młodego cesarza za autorytet papieżem Sylwestrem II nie różnił się w ocenie świętego Wojciecha, a więc tutaj cesarstwo i papiestwo było zgodne do tych zamiarów, które Bolesław Chrobry jak najbardziej świadomie chciał wykonać, wykorzystując, tak jest to słowo chyba, można utrzymać męczeństwo świętego Wojciecha. I tak dochodzi do zorganizowania bezprecedensowej pielgrzymki cesarza, a więc władcy chrześcijańskiej Europy, do sąsiedniego państwa, jak słusznie zauważył znakomity znawca tych czasów, biograf pierwszych władców Polski profesor Jerzy Strzelczyk, była to pierwsza przed końcem XX wieku, także ostatnia, aż do czasów Helmuta Kola, wizyta głowy państwa niemieckiego nie w roli najeźdźcy, nie w roli zdobywcy, ale w roli dobrego sąsiada w polskiej stolicy. Ostatni odcinek pielgrzymki rozpoczętej oficjalnie w Magdeburgu pokonał w drodze do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie cesarz Otton pieszo, boso, sygnalizując w ten sposób swoje szczere religijne intencje i zwołany przy okazji tej pielgrzymki wokół cesarza w Gnieźnie. Synod kościelny zatwierdził powołanie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, a to miało kapitalne znaczenie dla niepodległości Polski, dla jej pozycji w Europie, bo przypomnijmy, Czechy starsze w swojej państwowości, starsze w swojej historii w chrześcijańskiej Europie, czekać musiały na arcybiskupstwo jeszcze wiele, wiele, wiele lat po Gnieźnie. Arcybiskup i tylko arcybiskup mógł koronować na króla. Biskup nie miał tej mocy, a więc posiadanie, by tak rzec, własnego arcybiskupa w państwie polskim gwarantowało możliwość uwieńczenia władztwa w tym państwie suwerenną koroną królewską, od której nie ma nic wyższego w strukturze średniowiecznej Europy, poza symboliczną władzą cesarza całej chrześcijańskiej, łacińskiej Europy. Arcybiskupstwo, arcybiskup i możliwość koronowania to odległa przyszłość. Czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że najważniejszym aktem dokonanym podczas zjazdu gnieźnieńskiego była jednak symboliczna koronacja Bolesława Chrobrego na króla? Nałożono na jego skronie diadem cesarski. Co prawda. Ta koronacja nie została jednoznacznie potwierdzona, ale dowodem tej koronacji mają być monety datowane najpóźniej na 1020 rok właśnie z wizerunkiem Bolesława i napisem rex po łacinie, czyli król. W ten sposób Chrobry otrzymał uprawnienia królewskie, no i niektórzy historycy są zdania, że odtąd trzeci uznał Bolesława Chrobrego za swojego drugiego następcę na tronie cesarskim. Rzeczywiście Zjazd Gnieźnieński kryje w sobie kilka zagadek, które trudno ostatecznie rozwiązać. Jedną z nich jest właśnie kwestia owej symbolicznej koronacji, a właściwie uwieńczenia skroni Bolesława Chrobrego diademem nałożonym przez cesarza, jak to opisał anonim zwany Galem 100 lat później. Większość historyków jednak uważa, że ta symbolika nie była tak oczywista, nie była tak jednoznaczna, bo przecież po cóż by się starał Bolesław Chrobry o ponowną koronację z roku 1025, skoro by uznał i inni by uznali, że już jest królem. Ważniejsze było to, o czym pani redaktor wspomniała, co wyrażało się nie tylko zresztą w symbolu nałożenia diademu, ale w kilku innych gestach Ottona, a mianowicie uznanie przez cesarza iż Bolesław jest jego jednym z najbliższych, a być może wręcz najbliższym współpracownikiem wizji odnowienia tego imperium na wschodzie. Prawdziwa, pełna korona królewska powędrowała w tym samym tysięcznym roku na Węgry. Terror Hungaricus rzeczywiście, czyli ten strach przed Węgrami budził najgorsze skojarzenia w wielu krajach niemieckich. Otóż właśnie to, że ten oręż węgierski nie spadnie znowu na Niemcy, Węgry nie połączą się z Cesarstwem Wschodnim i Węgrzy od roku 1000 niewątpliwie mogą świętować swoje królestwo. W Polsce natomiast, choć tego pełnego królestwa jeszcze nie było w roku tysięcznym, to fakt, że... Odtąd trzeci, Następnie zabrał ze sobą w drogę powrotną Bolesława Chrobrego, co najmniej do Magdeburga, a według kroniki nieco późniejszej z połowy XI wieku. Dotarł nawet z cesarzem aż do Akwizgranu, do starej stolicy cesarstwa, gdzie był świadkiem niezwykłego wydarzenia a mianowicie otwarcia grobu Karola Wielkiego gdzie Odton III chciał niejako zaczerpnąć siły z obcowania bezpośrednio ze szczątkami wielkiego twórcy Cesarstwa Zachodnioeuropejskiego. Na pewno wiemy też z kronik, że w roku tysięcznym Odton III obdarował Bolesława Chrobrego z symbolami potęgi jeszcze mocniejszymi niż diadem królewski, a mianowicie włócznią świętego Maurycego, a raczej jedną z jej kopii z relikwią gwoździa Krzyża Męki Pańskiej. Prawdopodobnie także przekazany wtedy przez Ottona tron Karola Wielkiego w ręce Chrobrego, świadczyły o tym, że ceni tego właśnie swojego wschodniego sąsiada, cesarz Otton, jako najważniejszego, najbliższego współpracownika. Wtedy także niektórzy historycy, na podstawie wątłych dosyć przesłanek kronikarskich sądzą, że mogła się już pojawić idea związania matrymonialnego obu domów, a mianowicie połączenia syna Bolesława Chrobrego z siostrzenicą Ottona, oddając rękę siostrzenicy, czyli Rychezie, z dynastii cesarskiej, wnuczce Ottona II, oddając jej rękę synowi Bolesława Chrobrego, mógłby uczynić, i tak się zresztą później stanie, syna Bolesława Chrobrego jednym z najbliższych krewnych i potencjalnych spadkobierców rodziny cesarskiej. To wszystko razem składa się na wymowę zjazdu gnieźnieńskiego obok tego najtrwalszego jej dziedzictwa, jakim była stolica arcybiskupów gnieźnieńskich. Rok 1002. Umiera Otton III. Probry znajduje się w trudnej sytuacji. Popadł w konflikt z następcą odtona III, Henrykiem II Świętym. Prowadził z nim długotrwałe wojny. Od 1002 do 1018 roku wojny zostały zakończone pokojem w Budziszynie i zajęciem Milska i Łóżyc. Czyli te pierwsze kilka lat budowania potęgi Potem realizowały się w walce z następcą Ottona III. Czy tak musiało być? Czy nie mogli się porozumieć, skoro Otton uznał Chrobrego za kogoś wyjątkowego dla Cesarstwa Rzymskiego? Bo Bolesław Chrobry został uznany przyjacielem Świętego Cesarstwa Rzymskiego, bratem. Cesarskim. To stanowiło najwyższą możliwą wtedy godność. Wyjątkowy był Otton trzeci w tradycji cesarzy niemieckich. Inni, zarówno jego poprzednicy, ojciec i dziad, Otton I i Otton drugi, jak i następcy, którzy wywodzili się, Henryk II z bocznej gałęzi tej samej dynastii, a później następcy już z nowej dynastii, będą reprezentowali zupełnie inną wizję cesarstwa, w której szczególne miejsce zajmowały rdzeń niemiecki tego cesarstwa, królestwo niemieckie. I punkt widzenia frankijski, kontynuujący tradycję monarchii Karola Wielkiego. W tym sensie, że prawdziwa Europa, prawdziwe centrum to jest tylko ten zachodni rdzeń. To co na wschód od posiadłości niemieckich to jest półbarbarzyńska Prowincja, nad którą panowie niemieccy powinni sprawować kontrolę i powinni dzielić i rządzić, używając tego starego imperialnego mechanizmu, owym swoistym przedpolem Europy. To była także wizja niewątpliwie świętego, niektórzy złośliwie mówią świętoszkowatego, Henryka II, kulawego cesarza, który zastąpił młodziutkiego Ottona III, zmarłego daleko na prowincji włoskiej w swoim pościgu za wizją uniwersalnego cesarstwa. Henryk II musiał liczyć się z tym, że inni kandydaci wystąpią przeciwko niemu spośród władców marchii, księstw niemieckich. I na to także liczył Bolesław Chrobry. Ten wiedział niewątpliwie w momencie śmierci Otona III, że wizja pięknego, pokojowego, harmonijnego współistnienia rozwiała się jak dym z chwilą śmierci młodego cesarza, bo znał swoich zachodnich sąsiadów, panów, marchi, saskich, miśnieńskich, ich stosunek do słowiańskich sąsiadów. A zatem Bolesław Chrobry zdawał sobie sprawę, że jeśli chce utrzymać swoje znaczenie, pozycję swojego państwa, to musi walczyć. Pokojowo tej pozycji nie uda się utrzymać. I to był także powód, dla którego zdecydował się Bolesław Chrobry nie tylko na Zabór, Łużyc i Milska, gdzie dawniej południowo-wschodnie Kresy, NRD między Dreznem a Nysą Łużycką, ale zdecydował się na coś więcej. Postanowił sięgnąć po Tron czeski, jakby zakładał, że w tym momencie dopiero połączenie sił księstwa czeskiego i sił własnego państwa stworzy taką potęgę, która będzie mogła skutecznie oprzeć się ewentualnemu naciskowi ze strony zachodu, ze strony Królestwa Niemieckiego i wykorzystując zamieszania na dworze w Pradze, oślepił szukającego pomocy u niego władcę czeskiego, Bolesława Rudego, który stał się na długie lata więźniem na Wawelu i sam zajął tron w Pradze przy poparciu miejscowych, możnych, ale to panowanie Bolesława Chrobrego nad połączonymi, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Polską, Czechami i Morawami, to jest krótko, rok 1003-1004. Henryk II zebrał szybko siły, pokonał swoich wewnętrznych rywali niemieckich, zaszachował szybką akcją militarną Bolesława Chrobrego, zmuszając go do ucieczki z Pragi. Przy państwie Bolesława Chrobrego pozostały już tylko Morawy. Ta walka o suwerenność, o niepodległość władztwa Bolesława Chrobrego, a więc Polski, będzie musiała trwać jeszcze lat 14 w kolejnych trzech odsłonach przedzielona krótkimi przerwami rozejmowymi raczej niż pokojowymi. w Rozprawie, z której Bolesław Chrobry ostatecznie potrafił wyjść, można chyba użyć tego określenia, zwycięsko. Kronikarz Saski, biskup Titmar, nieprzychylny zdecydowanie Chrobremu, opisuje z ubolewaniem rezultat tych walk, że zawarł pokój Cesarz Henryk II, bo cesarzem został w roku 1014, nie taki jak należało, czyli nie taki, który upokorzyłby Bolesława Chrobrego, ale zawarł taki, jaki musiał, jaki de facto narzucił mu Bolesław Chrobry. Warunkiem tego pokoju było właśnie przywrócenie Łużyc i Milska, tej marchi pogranicznej, podpanowanie Bolesława Chrobrego, no i uznanie pełnej suwerenności państwa polskiego, chyba to słowo może być tutaj już użyte. Bolesław Chrobry w Kijowie, z kroniki anonima zwanego Galem. Król Bolesław, zawładnąwszy przebogatym miastem i potężnym królestwem ruskim, przez przeciąg 9 miesięcy niestrudzenie przesyłał stamtąd pieniądze do Polski, aż do 11 miesiąca. Przez 16 lat wojował Bolesław na Zachodzie, ledwie zakończył długotrwałe wojny, z sukcesem, zwycięskie dla siebie, wybrał się na wschód, miał już wtedy ponad 50 lat, czy wierzył, nadal w swoje siły, w swój polityczny nos. W 1018 roku zdobył Kijów, osadzając na ruskim tronie swojego zięcia Światopełka. Niebawem przyłączył ponownie do państwa polskiego utracone w 981 roku grody czerwieńskie. Czy tu też można mówić o sukcesie na miarę tego na Zachodzie? Niestety myślę, że można mówić tylko o takim sukcesie i to chyba w cudzysłowie, jak ten z opanowaniem Pragi w roku 1003, to znaczy krótkotrwały błysk Popis potęgi związany z niewiarygodnie szybką, skuteczną operacją, jaką potrafił przeprowadzić Bolesław Chrobry i jego wojowie, w ciągu kilku tygodni pokonując dystans od Bugu, gdzie stoczona została 22 lipca 2018 roku, pierwsza bitwa, do Kijowa, do którego wkroczył 14 sierpnia tego samego roku, a więc no, trzy tygodnie pokonanie dystansu wielu set kilometrów, przecież nie asfaltową drogą, tylko zagradzanym rozmaitymi utrudnieniami, nie tylko naturalnymi, ale tworzonymi przez broniących swojej ziemi ruskich wojów. Zmusił do ucieczki Jarosława Mądrego, syna i następcę Włodzimierza Wielkiego, i osadził na tronie w Kijowie swojego zięcia Bolesław Chrobry, świętopełka. Sposób postępowania z Kijowem. Był taki jak z miastem podbitym. Nie da się ustanowić trwałej władzy w taki sposób, kiedy tylko Bolesław Chrobry zabierając setki jeńców, oczywiście bardzo duże skarby i nałożnice najprawdopodobniej także ze sobą, używa się tutaj na podstawie nieco późniejszej tradycji imienia Przedsława, a więc nielegalną de facto żonę zabrał ze sobą do Wielkopolski. Bolesław Chrobry nie ugruntował polskiego czy własnego nawet panowania czy przewagi w Kijowie. Po roku praktycznie rzecz biorąc ślad z tej przewagi nie, nie został. A więc błysk potęgi przypomina nam, że w styczniu tego samego roku jeszcze wojowie Chrobrego byli w Budziszynie nad Łabą. Od Łaby do Dniepru, czy raczej od Soławy, zachodniego dopływu Łaby, gdzie miał wbijać wcześniej jeszcze słupy graniczne według podania Bolesław Chrobry. Aż do Dniepru sięga w naszej wyobraźni rozbudzonej wyczynami militarnymi Bolesława Chrobrego granica tej potęgi. Ale była to potęga, nietrwała. Wysyłał z Kijowa dumne listy zarówno do cesarza zachodu, jak i do cesarza wschodu, Bazylego Bułgarobójcy, w pewnym sensie symbolicznie zostawiając nam pewne dziedzictwo, że jest coś między wschodem a zachodem niezależnego, coś co nie chce być ani podporządkowane, władcy wschodu, ani władcy zachodu. Kijów, 14 sierpnia roku 2018. Ten 14 sierpnia, tak bardzo nam się kojarzący z osobem z 1920 roku. Czy w ogóle to lato 2018 roku przypominające 15 lipca 1410 Grunwald. Te momenty skojarzeń z największymi triumfami oręża polskiego po raz pierwszy dają o sobie znać w roku 2018 w czasach Bolesława Chrobrego i one niejako mobilizują kolejne pokolenia, by nie rezygnować z niepodległości, by szukać imperium wolności pomiędzy wschodem a zachodem. Gdy idzie natomiast o umiejętność budowania trwałych struktur między wschodem a zachodem Europy Środkowo-Wschodniej, Bolesław Chrobry chyba mniej nadaje się do naśladowania, jak świadczą o tym losy jego panowania i w Pradze i w Kijowie. Bolesławowi nadano jednak, panie profesorze, przydomek chrobry. Co prawda za czasów panowania jego syna Mieszka II ten przydomek oznacza człowieka mężnego, dzielnego, odważnego. Później Bolesław był także określany przydomkiem Wielki. Dlaczego Wielki Bolesław koronował się dopiero w 1025 roku, właściwie na łożu śmierci? Odpowiedź chyba nie jest skomplikowana. W roku 1024 dopiero umarł cesarz Henryk II. I jak długo żył Henryk II, a cesarz kontrolował wtedy to, co działo się w Rzymie, skoro cesarz był zdecydowanie nieprzychylny w wyniesieniu Bolesława Chrobrego, no, można było czekać tylko na moment, kiedy Henryk II umrze i kiedy osierocenie tronu cesarskiego umożliwi legalne wyniesienie Chrobrego do tej najwyższej rangi w chrześcijańskiej Europie, czyli do rangi królewskiej. I stało się to dopiero w kwietniu najprawdopodobniej roku pańskiego 1025, zaledwie na kilka tygodni przed śmiercią steranego życiem zdobywcy.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 Kolejna audycja w następny poniedziałek po godzinie 21.00 w programie pierwszym Polskiego Radia. Dorota Truszczak, także zapraszam.